Szczęśliwy, happy, smutny, sad, zły, angry, podejrzliwy, suspicious, zdenerwowany, nervous, rozbawiony, amused, zmęczony, tired, podekscytowany, Excited, głodny, hungry, spragniony, thirsty, pijany, drunk, upalony, stoned, skacowany, hungover, w pośpiechu, in a hurry, zrelaksowany, relaxed, Zdziwiony, Surprised, Rozczarowany, Disappointed, Zszokowany, Shocked, Leniwy, Lazy, Wykończony, Exhausted,